Book 2 35 3ห้าที่สนามบินณลอนนิสกุณลอนนิสกุดิฉันขอจองเที่ยวบินไปเอเทนค่ะ Chciałabym zarezerwować lot do Aten. Chciałbym, chciałabym zarezerwować lot do Aten. Nǐ běn tiāo bìn tī bìn zhōng, chīi mèi ka? Czy jest to lot bezpośredni? Czy jest to lot bezpośredni? Kǎo tī nàng rìm nà tǎng, lè mài sù bù rì ka. Poproszę miejsce przy oknie dla niepalących. Poproszę miejsce przy oknie dla ni e p a l ą c y c h Dziś chęć, pozytywny. Chciałbym, chciałabym potwierdzić swoją rezerwację. Chciałbym, chciałabym potwierdzić swoją rezerwację. Dziś chęć, pozytywny. Chciałbym, chciałabym odwołać rezerwację. Chciałbym, chciałabym odwołać rezerwację. c h c i e n i a Chciałbym, chciałabym zmienić rezerwację. h c i a ł a b y m zmienić rezerwację. d y p o c h c i a ł a b y m n a c j h c i a ł b y m chciałabym zmienić rezerwację. c e n c h c i a ł b y m chciałabym zmienić r e z e r w a c j y m c a e j i a i e n a ę y a n j y a m e n r z a ę y m n y a m y m Kiedy odlatuje następny samolot do Rzymu? Jang mię t i w a g i czy s ą d w a w o l n e m i e j s c a. Czy są dwa wolne miejsca? Maj. Mamy t i w a g i k p i e n n e t i t e o n a n k a. Nie, mamy tylko jedno wolne miejsce. Nie, mamy tylko jedno wolne miejsce. เราจะไปถึงเมื่อไรคะเราจะไปถึงที่นั่นเมื่อไรคะรถบัสไปกลางเมืองออกเมื่อไรคะ Kiedy jakiś autobus będzie jechać do centrum miasta? Nia kapał dełtang kong kun czy mi ka? Czy to jest pana, pani, waliska? Czy to jest pana, pani, waliska? Nia kapał łuć kong kun czy mi ka? Czy to jest pana, pani, torba? Czy to jest pana, pani, torba? นี่กระเป๋าเดินทางของคุณใช่ไหมคะ Czy to jest pana pani bagaż? Czy to jest pana pani bagaż? ดิฉันสามารถนำกระเป๋าเดินทางไปได้เท่าไหร่คะ Ile bagażu mogę zabrać? Ile bagażu mogę zabrać? 20กิโลกรัม 20กิโลกรัม20กิโลกรัมอะไรนะแค่20กิโลกรัมเองหรือคะโซที่20 k ิโ o กรัมโซ20 k ิโกรุณาไปที่ w w w b o o k t o d e